Three, two, one, o kurde, czy ja przełączyłem se głośniki? Nie przełączyłem sobie. Masa krytyczna tak się źle zaczęła, bo, bo, bo ja mam takie coś, że jak wy sobie z tym radzicie? Bo macie głośniki? Macie głośniki w komputerze? Macie może głośniki. Więc pewnie macie więcej niż dwa głośniki, czyli macie głośniki i subwoofer, albo macie w ogóle pięć głośników. No więc ja mam pięć głośników i teraz mam taki problem, że jak podłączam słuchawki, to mam w tych słuchawkach dwa głośniki. Dla tych, co nie wiedzą, to w słuchawkach tak, są głośniki. tak, ta, Naprawdę są głośniki w słuchawkach. Tak samo jak tramwaj ma silnik. Bo to chodziła taka... To ja, ja lubiłem taki test, chodził na to, czy jesteś prawdziwą kobietą. Znaczy on się tak nie nazywał, ale ja go tak nazwałem. I ten test polegał na tym, że pytasz kobietę i mężczyznę też, czy, czy tramwaj ma silnik. I kobieta mówi zawsze, że nie ma. Chyba, że to jest nieprawdziwa kobieta, bo są prawdziwe kobiety i nieprawdziwe kobiety. Tak samo jak są prawdziwi mężczyźni i nieprawdziwi mężczyźni. Nie wiem, na czym nieprawdziwość mężczyzn polega, ale są. To są tak. Tak. To, to. Właśnie te prawdziwe powiedzą, że, że nie, jakiś silnik. trawaj silnik. I tu tak samo, że głośniki. Słuchawki, mam głośniki? Nie. Ale to ja nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć, że tak, masa krytyczna jest i powiedzieć, że dzień dobry. Bo jest w końcu ciepło! A! Anarchia! No i pierwszy dzień wiosny będzie pewnie ciepły. A w ogóle? Ale ja w ogóle. Fantastycznie jest, bo, bo koncert mam na Grojkonie. Grojkon będzie. Nie pomyliłem coś? Może coś pomyliłem, nie wiem. A ja nie wiem kiedy mam ten koncert. Wiem, że ten Grojkon się w ten weekend zaczyna. Grojkon, grojkon. Grojkon polega na tym, że się tam grą. Grą się w gry. Bo to tak koło Krakowa jest ten Grojkon ba w bielsku. I tak z tego, co pamiętam, bo też nie za bardzo pamiętam, ale chyba w Bielsku, bo no najwyżej wsiądę w zły pociąg. będę musiał jeździć. No, co coś źle. No. Aha, bo ja wiem, że coś zapomniałem. Zawsze coś zapomnę i tym razem zapomniałem yy, na przykład w, zapomniałem yy, kawału ustawić, żeby był na koniec i by problem problemy. Ja. W ogóle, żebyście wy wiedzieli ludzie, żebyś ty wiedział, żebyś ty wiedział, jak ja badziewnie nagrywam te odcinki masy. Nic, zero, w ogóle zero przygotowania, planu już sobie nie robię, bo nie chcę mi się... Jak robię plan, to potem wychodzi tak kichowato, takie sztuczne wszystko, takie, takie lipa, taka taka, taka ble, nie? I żeby nie dopuścić tego ble, to potem trzeba ten... Dobra, to i jakiś jest... Jakiś kawał, tego nie znam, nie wiem, co to za kawał jest. No, jeszcze jestem. Tak, ja dzisiaj nie mam poezji z Bereźnej, ale napisałem piosenkę, ale to jest tajna piosenka, i bo ona ma być dopiero na tym grojkonie, więc, więc cicho, nie, nie wycinać, nie mówcie, że była, ani nic, jak, jak ktoś posłę To się pochwalę, bo, bo muszę poćwiczyć. To równie dobrze mogę ćwiczyć nagrywając. To jest lepszy efekt, bo wtedy mam presję i wtedy mogę zepsuć coś łatwiej, i, I to dobrze, bo potem na koncercie to nie ma zmiłuj. Jak się pomylę coś tam, to już jest pomylone. I już jestem cały pomylony. I tego. No więc to, to ja wiem, to jest samobójstwo w ogóle. Napisać piosenkę przed. dzień przed tym, jak mam ją grać na koncercie. I nie zdążyć się nauczyć słów, w ogóle nauczyć się graniczego, nie zdążyć i ten. To tego. To, to jest głupie. No. Aha, dobrze, to. Ja nie, najpierw to ja coś powiem. Powiem, że z yy, serii, w ogóle cała seria powinna być taki, tych głupkowatych maili, co przychodzą tłumaczone. Yy, to znowu dostałem jakieś, nie wiem, wszyscy dostałem, co w tym ciekawego w ogóle jest. No ale jest czasem coś ciekawego, bo na przykład teraz dostałem maila strasznego od kogoś i się podpisał James Torres. James Torres podpisał się, czekamy na odpowiedzi, James Torres, jest więcej niż jedną. Bo teraz, bo mi się strasznie tytuł spodobał. Mój najdroższy łan. Tak mi zapytał. Mój najdroższy łan. Już było. Mój najdroższy łan. I powiedział pan mi, że jak to czytasz, nie chcę ci żal mi, bo wierzymy, że każdy kiedyś umrze. What? Zależy jak twój nadejdzie termin płatności. Czytam, o, termin płatności to coś z banku może. Jak twój nadejdzie termin płatności, jeszcze żyje na moment. Tak jak było napisane w Biblii. No, więc ja z tego zdania rozumiem, że było napisane w Biblii, że nadejdzie mój termin płatności yy, i... Nie, zaraz, źle. Nie. Było napisane w Biblii, że ten facet jeszcze żyje przez moment. Na moment teraz. Ale mój termin płatności nadejdzie, czyli będę musiał mu zapłacić za to, że, że umrze, ale... Ale nie chcę ci żal mi. Tak napisał też. I tego tutaj trochę, że nie rozumiem. No i bym powiedział, że nazywam się James Torres. Kupiec biznesu we Włoszech, czyli kupuje biznesy we Włoszech albo sprzedaje. W regionie Afryki też Nigeria, też. Aha. I Holandia, Amsterdam, trzy części. Nie wiem co, trzy części. No i tak. I piszę jakieś pierdoły potem. Nieważne, wiadomo, że gdzieś w środku będzie duża suma. W tym wypadku to jest 9 milionów. Great British Pounds oczywiście, złożony gdzieś tam gdzieś tam. Ja mam napisać jakoś mi coś tam. Ja nie wiem, po co w ogóle ludzie takie wymyślałem te pierdałe wszystkie, te, te, te maile, o tym, że gdzieś ktoś już prawie umiera i komuś koniecznie chce dać 9 miliard, milionów funtów. Koniecznie chce, bo no bo nie ma komu i dlatego mnie wybrał. Nie wiadomo dlaczego mnie akurat. Mnie to akurat może wiadomo dlaczego, ale dlaczego takiego człowieka kompletnie z kosmosu, którego nikt nie zna, nikt, zero, nikt go w ogóle nie zna, mail ma niecharakterystyczny, nie ma nic wspólnego z Włochami, Holandią, czy gdzieś ten gość ma być, w Zambii jakiejś pewnie. No i, i co? I co? I, i, i nie wiem. I, i, I po co? Dobra, i teraz co, co? Taki człowiek sobie mówi o, jestem tak fajny, i tak ważny jestem dla wszechświata i dla jakiegoś miliardera gdzieś, że no przecież to jest oczywiste, że mi zostawia pieniądze, dziewięć miliardów, to, to ten, to, to... Ja w tym nie widzę nic dziwnego. Tak sobie myśli jeden. A drugi myśli sobie na przykład tak, że e, no to jest jakiś frajer coś chyba się pomylił, ale to co, lepiej gorżnąć. Go może, Może na takich liczą. Dobra, ale liczą na co w ogóle? Ktoś odpisze na maila i co powie? Nie wiem, co powie. Nie wiem, co powie. Nie, wiem, że pewnie odpiszę na mail, a potem będzie ciąg dalszy tej konwersacji. Ja nie próbowałem jeszcze. Może spróbuję odpisać, bo skontaktuję się. Napisano na końcu, jest. To jest wolą Boga, aby z tobą skontaktować. No. To może ja zrobię tak, że napiszę po polsku i tym samym programem, co tłumaczył jemu na polski, ja przetłumaczę na angielski. Potem on weźmie ten angielski, przetłumaczy sobie na holenderski też automatem, z holenderskiego czy tam innego, nie wiem skąd on jest tego w końcu, to sobie przetłumaczy na angielski i z angielskiego dopiero na polski automatem, bo nie ma od razu z holenderskiego na polski tłumaczy, pewnie. Więc będzie fantastyczna korespondencja będzie. To już słowo samo cześć chyba by się nie przetłumaczyło dobrze, gdzieś by zginęło po drodze oryginalne znaczenie. Nie wiem, ja piszę cześć, potem przechodzi przez trzech tłumaczy i na końcu wychodzi ty gnoju, nie? I człowiek myśli, co? What? A, bo on miał na myśli cześć. A, no tak, to przecież jasne, jest. Dobra, na, dalej. Nie wiem na co ci ludzie liczą. Przyślę odpowiedź. Ten pan Torres umierający z 9 miliardami funtów. I, i co? Na mój najdroższy łan przyślę. I, I, i, co? Ja mu mam zrobić. Że przyślę, że daj mi pan swoje konto, daj mi pan wszystkie pieniądze. Pewnie coś takiego, nie? Że on powie. Eee, że już masz prawie to 9 miliardów, tylko musisz mi najpierw przysłać 1000 funtów, ale co to dla ciebie, przecież już prawie masz 9 miliardów, milionów czy czego. I człowiek co? On Odpisze, tak? Wyślę mu ktoś, tak? Ja nie wiem, do jakiego stopnia można być idiotą, ale ja mam wrażenie, że nikt mu nie odpisze. Ale może mu odpisze. Pewnie tak będzie chciał, nie? Będzie chciał pieniądze na drobne wydatki, no bo ludzie, jak on to może w ogóle sformułować? Że gość ma 9 milionów ale nie stać go na zapłacenie za przesyłkę powiedzmy tam 100 funtów i chce od ciebie 100 funtów, bo co prawda ma 9 milionów, ale to jest, no nie może nic z tym zrobić, niestety. I potrzebuje twojej pomocy, żeby móc mieć tak, bo Ani sobie pożyczyć nie może, mimo że ma 9 milionów. Pewnie, pewnie po prostu ma 9 milionów, nikt nigdy za nie nic nie kupił, więc nie może teraz nic sprzedać i jest po prostu jest kompletnym żebrakiem, nie ma nic. Pisze na tym komputerze, co prawda, ale to nie jest jego komputer, bo by też go mógł sprzedać i ten, tylko to jest pożyczony komputer, który w ogóle jest zadłużony też. No. Nie on dlatego do ciebie pisze, żebyś mu dał 100 funtów i zaraz on ci potem w odeśle 9 milionów. I teraz, jakim trzeba być kompletnym idiotą, żeby w to uwierzyć? No chyba to, to jest możliwe, myślę, jednak po pewnym zażenowaniu w ocenie, tak, to, to chyba jednak się udaje. Tem. No i dużo takich innych dostaje, inne też są dobre, Haj, na przykład, high. Wesołych świąt, mi ktoś powiedział. Przysłał mi 2 marca i napisał w temacie. Wesołych świąt. Se myślę, what the hell? Czytam, a tam myślę, hi, to jest moja przyjemność, polecić dobry sklep. Polecam mi jakiś dobry sklep. Pisane czcionką przedziwną. Nie wiem, czy to jest, są dwa rodzaje, dwie rodzaje czcionek. Czcionki się dzielą na dwie rodzaje dla tych, co nie wiedzą. Są to tak, czcionki o zmiennej szerokości i czcionki o stałej szerokości. A to jest czcionka, ani jedna, ani druga. Znaczy I tak wygląda jak czcionka o stałej szerokości, czyli taki kurier czcionka, a jest każda litera innej. I to nie w ogóle, żeby. to się, Albo może to jakieś złudzenie jest, że. Znaczy nie, bo w ogóle wygląda to tak, że szerokie litery są wąskie, a te, co są szerokie, co są wąskie, są szerokie. Na przykład W, duże W, jest, zajmuje mniej miejsca niż J. Małe. Co jest przedziwne w ogóle? Takie W, takie takie skondensowane super W, a od takie rozwalone po prostu. Gdzie tu jakiś sens i logika? Więc od razu widać, to musiał pisać Chińczyk. Albo Rusek, albo Japończyk, bo tam wszystko na odwrót wszystko robią. Chyba. I, i tam świat nie ma sensu. No a więc i co chce on ode mnie? No chce polecić dobry sklep. hotel, Shop. Nie, nie powiem właśnie, jak końcówka, jak to się pisze, żeby ktoś nie wszedł przypadkiem. No i co? Co ważniejsze mi przyszedł w dzisiejszych czasach, aby dzięki dla nowych i starych klientów potwierdzających, większość naszych produktów są w promocji. What? I, I kto to ma zrozumieć? Jak można w ogóle używać automatycznych tłumaczy? Trzeba być naprawdę, nie wiem no, nie mieć kompletnie rozeznania i tacy ludzie pracują w firmach i szukają klientów? Rany, kto zatrudnia takich ludzi w ogóle? Bo może się nie zatrudnia. Może to sam ktoś biznes taki robi, ja Nie wiem. Nie, nie mogę. Ja się usiłuję od dłuższego czasu zrozumieć głupotę ludzi. I nie mogę! Nie mogę po prostu! Nie umiem! Nie umiem się wczuć w idiotę! Chciałbym być idiotą na chwilę. Na kilka chwil zostać idiotą. Żeby wiedzieć, jak myśli przeciętny wyborca, klient, konsument. Słuchacz może czasami. Moi, moi słuchacze nie to... Znaczy, moi, moi są inteligentni, ja tylko ich tak mało, bo, bo ich mało jest. A tych większość idiotów, no to są na YouTube czy coś. To czasami mi się udaje wczuć w, tak, w sposób, by się idiotę. nie? I potem piszę jakąś piosenkę do counter Strike'u czy coś tam. No i ktoś to słucha i nawet nie wie o czym. No znaczy, się to. Nie, ta piosenka to i tak nie z niczym. Ale nie, nie, to nie to mi chodzi, bo naprawdę nie potrafię się wczuć na stałe w idiotę. Może po prostu nie trzeba się wczuwać w idiotę. Może po prostu trzeba go traktować jak idiotę. Idiotę. I wtedy ten idiota powie, że o, o ale fajne, cool, cool. Nie wiem, na czym polega to. Nie wiem. Jestem cienki. W, w, cienki w barach jak wąż. Dobra, to ja zaśpiewam się tutaj i jakby ktoś słuchał teraz to, to na żywca, leci, wszystko nagrywa. Nie ma żadnego wklejania tutaj, nie ma. Wklejam to tylko poezję. Bo to poezja w końcu. A tak to, to nie. To zaraz, bo co ja to chciałem? Aha, no dobra. Ja nie pamiętam, właśnie gadam tyle i zapomniałem jak ta piosenka leci, bo, bo ja ją dopiero co napisałem. Dobra, ci odam pan się zamknie, panie muzyka. To było jakoś tak. Aaaa! Rzuciłem jeszcze. To już prawie jest piosenka. Głośniej tak. A, Asia ciągle gra w Warcraft Hamera. Strzela z łuku, i toporem rozłupuje czachy. Żadne orki ani trole nie podskoczą, asi. Ma 72. Szkoła jej przeszkadza w graniu, więc olewa testy. Zamiast uczyć się fizyki, woli kończyć questy Hej! ma martwi się, że za jest źle. Wczoraj powiedziały mamie, Asi, koleżanki że Nie chce nawet się malować jak inne galerianki Lecz Asia jest de best i popyt na nią jest Dziś znów pójdzie do galerii, bo jutro sobota Za numerek kupi zbroję i pokona smoka. Ciągle gra w Warcraft Hamera Żyje fikcją, trudno jednak czynić jej zarzuty Bo wybrała świat, gdzie chociaż coś się trzyma kupy Bo wybrała świat, gdzie chociaż coś się trzyma kupy Koniec, to, to była piosenka moja, która jest pełna błędów jeszcze. To jest opowieść o smutnym losie Asi, jakby ktoś nie wiedział. Ja, to taki, no widzicie, krótki odcinek, ale o czym tu gadać? W kółko tylko gadam o tych listach, co mi przychodzą, bo teraz ten, nie wiem dlaczego... Ja jestem, dziś dziwnie. Ale to wszystko przez zimę, bo ja, ja czuję niedobór pizzy. Ja chyba pójdę na pizzę, po prostu pójdę na pizzę, bo co tak ktoś sam siedział. A dzisiaj w ogóle siedzę w domu i tu coś dzwoni domofonem na tarczywie. I ja się boję teraz, bo to może być ten facet, co przychodzi i ten i chce spis robić z natury. Czy jak ktoś nazywa spis? Czy oni już chodzą, czy nie? Więc co, jak on... Nie, ja tu nie ma, nie będę go, nie będę z nim gadał. Więc w ogóle jak przyjdzie, jakby kiedyś przyszedł, to ja powiem, że ja poproszę yy, to... Znaczy będę od niego wymagał tutaj, że zaświadczenie o niekaralności poproszę, że pan poczeka, ja kamerę włączę, dyktafon, to będę nagrywać, czekaj pan, podłączę się online. No, co, nie? Nie chce pan już, nie? To do widzenia. Może. Mam nadzieję, że zrezygnuję, a jak nie, to będę mu czynić trudności wielkie, różne. A jak przyjdzie z tym, z zaświadczeniem o niekaralności, to będę musiał w tym czasie następne wymyślić, co jeszcze potrzebuję. A ma pan odpis aktu urodzenia? Pan, co pan, co pan? Z kolei mam wiedzieć, kto pan jesteś? Pan mi tutaj nie, doł, to pan mógł sfałszować. Pan przyniesie odpis skrócony aktu urodzenia, aktualny. Dziękuję bardzo, do widzenia, bo ja tu będę czekać na pana. No, więc w razie, w razie czego to ja tu jestem. I ja bardzo chętnie jest zrobię ten. Tylko pan mi musi pokazać, kto, że pan jesteś naprawdę. pan, Bo to każdy może przyjść, wie pan, to trzeba uważać. Takie prawo. nie ja wymyślam. No. Więc, ale mi się dzisiaj nie chce, bo, bo potem będę tak, tak gadać e, i co. A ja, a pizza wystygnie, nie? Boże, bo w ogóle tutaj jest taka dobra pizzeria. W Warszawie jest fantastyczna pizza na, w typu cienkiego, bo są pizze grube i cienkie. Jak kobiety zresztą. No i ja wolę te... Nie, ja wolę różne, różne. Pizze, tak. Pizze różne. I to ta, ta, ta jest ta typu cienkiego. Spieca, rewelacyjna pizza. Nie za duża jest właśnie, więc można całą kupić i zeżreć. Jest jeden rozmiar, po prostu taka pizzeria, a nie fast food. I że się wybiera jakiś XL, coś tam. Pizzeria, pizzeria. I no ona jest taka drogawa, ale codziennie do 16 jest za 13 złotych! No, takie. To no wręcz tak. No ja sobie myślę, bo akurat jest trzecia teraz to, żebym poszedł, zdążył zjeść, zanim cennik z wy wymienią na ten prawdziwy, bo i mam cennik leży sobie ten tani, a potem zmieniałem o czwartej. To by było głupio, jak nie, nie zdążył. Tak, to ja y, nagram, wyślę i w ogóle... Nie, no to dobra. To... Co ja mówię? Chciałem powiedzieć, że to ja wymyślę jakieś lepsze, normalniejsze, fajne tematy. i Ten i, i będą w masie krytycznej. Masa krytyczna się musi rozwijać na okoliczność taką, że wiosna przyszła. Przyszedła wiosna. I tego. A ja coś ponagrywam. Myślę tak, pójdę nagrać. Wiecie gdzie nagram? O, można się spodziewać. W Bielsku. Na tym koncercie, na tym grojkonie. Ponagrywam. Panie, co to... Jak pan myśli, co to jest troll? Albo... bo ja tam gram te RPG. O kurde, dobra, to se ponagrałem, już wiem, co zrobię. Będę nagrywać ten... Będzie poradnik dyletanta taki. Zrobię? Chodzi z kamerą tutaj. I tak, co to są za kostki? I czemu one mają 17 ścianek? I co znaczą te znaczki, jak się wyrzuci? A to to, że rzucam czar. A to, że że mi mana spadła do zera, a to, że mi stanął yy, na drodze troll, prawda? Albo, że coś innego. Nie wiem, to jest dziwne to jest. Ja myślę, że myślę sobie, do jakiego stopnia ta rzeczywistość współczesna, współczesna musi być do dupy dla ludzi, że chcą grać w takie pierdoły, ja rozumiem, że wciąga, nie, ja sam lubię grać, gram, wciągle gram w coś, gram, bo to fajne jest, ale nie na zasadzie ucieczki od rzeczywistości. Ludzie. Bez przesady, to nie jest aż taka do dupy rzeczywistość. Znaczy, no, no jest, no, no jest, ale nie aż tak. Czy, powiem tak, że jest do dupy oczywiście, jak się patrzy w te miejsca, w które każe ci patrzeć telewizor. Ale rzeczywistość ma jeszcze inne miejsca. Masa krytyczna to jest jedno z takich miejsc właśnie. I wiele takich miejsc jest, trzeba wziąć i poszukać. Pomiędzy tym dziadowskim światem, który nam się nie klei do kupy, no nie trzyma się do kupy, i od któregoś ciągle ludzie chcą uciekać w świat Warcrafta, czy tam czego innego, to, no to jest, jest inne miejsca, są w świecie fajne, bo świat jest pełen różnorodności i dziwności, i różnych fajnych rzeczy też, tak. To trzeba poszukać, a nie uciekać. Co tam uciekać? No, nie wiem, gdzieś chcę iść, przejść do, na Comedy Central, albo do Hospicium, albo na cmentarz, albo nie wiem. Gdzie są jeszcze fajne ludzie? No do McDonalda zaczepić kogoś albo co? Nie wiem, wyjść na ulicę, rzucić krzesłem w szybę jakąś sklepu, czekać na policję i zobaczyć jak się żyje w więzieniu? eksploruje. Takie różne pomysły. No, ja jestem ciekawszy tak naprawdę. Poza tym, internet jest dobrym miejscem, żeby znajdywać rzeczy, ale niekoniecznie, żeby je przeżywać. Nie, niekoniecznie. Aczkolwiek w przypadku podcastu się sprawdza. Dobra, to ja pójdę sobie już. Co tak będę tu sam siedział? Dobranoc, Martin Lechowicz mówił. E, jak się nazywa Egipcjanin bez internetu? Egipcjanin.